Adjectives 1 to 30. Review. Duży. Istotny. Big. Substantial. Mały. Drobny. Small. Minor. Ważne. Istotne. Important. Significant. Trudne. Wymagające. Difficult, challenging Łatwe, proste Easy, straightforward Ciekawe, angażujące Interesting, engaging Nudne Boring, tedious Dobre, korzystne Good, beneficial Złe, szkodliwe Bad, harmful Nowe, innowacyjne New, innovative New, innovative, one to ten Duży, istotny Big, substantial Mały, drobny Small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 Old, outdated. Szybko, błyskawicznie. Fast, rapid. Powolny, ociężały. Slow, sluggish. Drogi, kosztowny. Expensive, costly. Tani. Przystępny cenowo Cheap, affordable Szczęśliwy, zadowolony Happy, content Smutny, przygnębiony Sad, depressed Zdrowie, sprawny, zrównoważony Health Fit, well-balanced. Chory, niezdrowy. Ill, sick, unwell. Czystość, bez plam. Clean, spotless. Clean, spotless. Stary, przestarzały. Old, outdated.